Minęła 18.00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności jedynki. Marzena Godon i Olaf Warzyński. Prezydent ma wątpliwości do niektórych przepisów reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawę podpisał, ale potem skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Jest drugi akt oskarżenia w sprawie podpalenia Centrum Handlowego Marywilska w Warszawie. W Wielki Czwartek w rzymskiej Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Msza Wieczerzy Pańskiej pod przewodnictwem papieża. Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z podpisem prezydenta. Ale jednocześnie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Prezydent ma wątpliwości do części przepisów, które przyznają bardzo szerokie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wobec przedsiębiorców. Państwo musi być silne, ale nie może być nadmierne w ingerencji, podkreśla Karol Nawrocki. Obawy prezydenta rozwiewał na antenie radiowej 1 wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Już dzisiaj choćby Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość stwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej, że ktoś, kto pracuje na umowie zlecenia w rzeczywistości pracuje na umowie o pracę i w związku z tym jego pracodawca, jego płatnik składek ma za niego odprowadzać składki jak pracownika. Takie decyzje administracyjne są przez ZUS wydawane. Są również w tych sprawach kierowane odwołania do sądu. Prezydent podejmuje decyzję w trosce o sprawność państwa, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Jeżeli uznał, że ta ustawa wchodząc w życie przysłuży się, jeżeli chodzi o rynek pracy, to jest taka decyzja pana prezydenta. Rozumiem też, że część przepisów, które zostało zawarte w tej ustawie, pan prezydent ma wobec nich pewne wątpliwości. Stąd też skorzystał z następczej drogi. Decyzję prezydenta chwali poseł Centrum, Rafał Kasprzyk. Jest dobrze, że pan prezydent podpisał wreszcie dokument, który nie będzie blokował kamieni milowych dla KPO. Będziemy jeszcze dalej rozmawiać o tym, w jaki sposób umożliwiać działanie przedsiębiorcom i ludziom, którzy chcą być aktywni, a nie utrudniać tej działalności. Podpisana przez prezydenta ustawa nadaje Państwowej Inspekcji Pracy Uprawnienia do zamiany umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę. A to jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy.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 Prokuratura oskarżyła dwóch mężczyzn w sprawie śmierci 15 harcerza, który zginął w lipcu ubiegłego roku w Jeziorze Ośno w Wielkopolsce. Śledczy ustalili, że opiekunowie nie zapewnili nastolatkowi podczas próby harcerskiej odpowiedniej asekuracji. A teraz grozi im do pięciu lat więzienia. Nastolatek miał w mundurze i butach przepłynąć nocą 500 metrów. Próba zakończyła się tragicznie i 15-latek utonął. Podczas zadania mieli go asekurować 21-letni drużynowy oraz dziewiętnastoletni ratownik WOPR.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 To są aktualności jedynki. Premier Donald Tusk chwali rządowy pakiet CPN. W nagraniu w serwisie X powiedział, że Polska ma najniższe ceny paliw wśród państw europejskich. To rezultat obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa oraz wprowadzenia maksymalnych cen detalicznych. Rząd analizuje też scenariusze na wypadek turystyki paliwowej. Ceny na polskich stacjach kuszą bowiem naszych zachodnich sąsiadów. W Niemczech paliwo drożeje z dnia na dzień.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 Dla chrześcijan to najważniejszy czas w całym roku liturgicznym. Dziś Wielki Czwartek, rozpoczynający Triduum Paschalne. W Bazylice Świętego Jana na Lateranie w Rzymie papież odprawia mszę Wieczerzy Pańskiej, mówi szef Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. To papież zadecydował, że liturgia Wieczerzy Pańskiej, msza święta, będzie w Bazylice Świętego Jana na Lateranie i tam obmyje stopy dwunastu kapłanom diecezji rzymskiej. W czasie Tryduum Paschalnego wierni wspominają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. W mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Piłkarze ręcznie Industrii Kielce i Orlenu Wisły Płock zagrają dziś w pierwszych meczach 1-8 finału Ligi Mistrzów. O 18.45 Kielczanie w Segedynie na Węgrzech rozpoczną mecz z miejscowym pikiem, mówi białoruski obrotowy Industrii Arcjom Karaliok.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 Na wciarze z Płocka pojechali do Lizbony i o 20.45 zagrają ze Sportingiem. Rewanże w przyszłym tygodniu. Trwa już spotkanie, warte zawiercie z włoską drużyną Lubec i Witanowa stawką awans do turnieju Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. Tydzień temu we Włoszech jurajscy rycerze wygrali 3 do 0 i dziś potrzebują dwóch wygranych setów, aby cieszyć się z awansu. Przypomnę, że wczoraj do czołowej czwórki, która rywalizować będzie w maju w Turynie, zakwalifikował się projekt Warszawa. Hiszpan Francisco Rocz dołączył do szkoleniowego sztabu naszej najlepszej tenisistki Igi Świątek. Przez 17 lat pracował jako drugi trener swojego rodaka, legendy tej dyscypliny Rafaela Nadala. Świątek obecnie przebywa na Majorce w Akademii stworzonej przez Nadala. Przygotowuje się do turniejów na ziemnej nawierzchni. Kulminacyjnym momentem tej części sezonu będzie wielkoszlemowy French Open w Paryżu na przełomie maja i czerwca, mówi trener tenisa Michał Gawłowski. Ja trzymam kciuki. Mam nadzieję, że tu się wszystko poukłada. Mam nadzieję, że wróci czy jakoś wyniki tak naprawdę, bo to chyba o to chodzi. Filip Pieczonka i Marokańczyk Larusia awansowali do półfinału Debla w tenisowym turnieju w Marrakeszu. Na ćwierćfinale udział zakończyli Kamil Majszak i Karol Drzewiecki ponownie o sporcie za dwie godziny. Pogoda. W nocy na północnym zachodzie przelotne opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach spadnie śnieg na północy, lokalnie mgły. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od minus 2 do plus 2 stopni, cieplej miejscami na krańcach północno-zachodnich oraz na południowym wschodzie, tam 3-4 stopnie. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 998 hektopaskali. Klimat. Tylko w Żywcu i w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana. Na pozostałym obszarze kraju głównie dobra, a w Małopolsce bardzo dobra. Około 1 trzeciej energii w sieci krajowej produkują aktualnie źródła odnawialne. Można normalnie korzystać z prądu. W lasach na północnym wschodzie i w Wielkopolsce duże zagrożenie pożarowe. Jedynka. Polskie Radio.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 Reklama Muzyczna jedynka O tej płycie mógłbym opowiadać bardzo, bardzo długo. Może nie godzinami, ale na pewno taka solidna, dwugodzinna audycja przydałaby się, żeby przeanalizować w szczegółach ten wyjątkowy album. Wyjątkowy w dorobku Fleetwood Mac, ale też wyjątkowy, jeśli chodzi o cały dorobek muzyki rozrywkowej, światowej muzyki rozrywkowej. Jeden z największych bestsellerów. No to już powiem ten tytuł, chociaż pewnie państwo już się domyślają. Rumors i Fleetwood Mac i rok 1977. I drugiego kwietnia, dokładnie 2 kwietnia Rumors trafia na pierwsze miejsce w Ameryce na listy przebojów po raz pierwszy i spędza tam nieprzerwanie 31 tygodni. Żaden inny album, żadna inna płyta nie jest w stanie przez tyle miesięcy zagrozić właśnie temu świetnemu krążkowi. Freedom Mac Dreams. Tak rozpoczynamy nasze spotkanie w Muzycznej Jedynce. Kłaniam się Państwu, Marcin Kusy. Dzisiaj sporo atrakcji trochę premier. Będzie nowa piosenka Paula McCartneya, zapowiedź naszych świątecznych audycji, ale przede wszystkim odwiedzi nas Damian Sikorski, który opowie e, tym razem nie o innych płytach, płytach innych artystów, tylko o swojej muzyce. Druga płyta to nasz album tygodnia i zapraszam już teraz na spotkanie z Damianem Sikorskim i jego muzyką. Wcześniej, proszę Państwa takie tak jak obiecywałem premiery, m.in. nowa piosenka Dominika Dudka. Nie wiem gdzie bez Ciebie mogłem być, ciągnęło mnie do tego co już dzisiaj wspominać nawet wstyd, więcej już nie pytaj nic. Gdyby ktoś powiedział wtedy mi, że będę dla nas szukał domu dzisiaj, to pewnie byłbym zły. Czekało na mnie nic Nie wyobrażam sobie, że Cię nie ma tu Przebudzi mnie ktoś inny, kiedy wschodzi słońce Nie wyobrażam mnie dzielenia się na pół choć teraz wieje chłodem Na Ciebie ciągle tracę głowę Dla Ciebie ciągle tracę głowę o -o -o -o. Dla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 Wschodzi słońce, nie wyobrażam nie dzielenia się na pół. Choć teraz wieję chłodem, dla ciebie ciągle tracę głowę. O, -o, -o, o dla ciebie ciągle tracę głowę. Za tobą skoczyć mogę, wonie. Na ciebie ciągle tracę głowę. Nie wyobrażam sobie, żeby dzień nie było Rzeczy nie ma tu, że budzi mnie ktoś inny, kiedy wschodzi słońce. Wyobraża mnie dzielenia się na pór Gdzie raz wieje potem, dla Ciebie ciągle pracy młodem na Ciebie ciągle pracy głowy dla ciebie ciągle pracy nocą Byłyta tygodnia. Program pierwszy Polskiego Radia Muzyczna Jedynka, Panie i Panowie z nami Damian Sikorski. Dobry wieczór Dobry wieczór, witam Cię Damiano Uśmiecham się do swojej układki No jest do Ciebie jest do Cieszę się, ja zapowiadam to nasze spotkanie już od kilku dni i Zapowiadam zawsze, że to będzie spotkanie z Tobą jako muzykiem I tylko tej roli się pilnujemy tutaj Nie będziesz opowiadał o płytach innych artystów Nie, nie, nie Ale zawsze podkreślamy, że jesteśmy, jesteś trochę i twórcą i tworzywem To prawda Damian się, Sikorski tworzyło no To tak. było ciekawe Ale jedno tworzywo już jest, już, już jest. zostańmy. Tarczy. Damian Cikorski, projekt Tysiące Chwil. Patrzymy na tę cudną układkę y, pełną kwiatów. Mm -hmm. Nie będę cię pytał o poszczególne nazwy, bo sam się na tym do końca nie znam, ale chcę zapytać, y, skąd wziął się ten motyw kwiatów? Dlaczego wiedziałeś, że to będzie... Że to nazwałeś płytę Tysiące Chwil, a, a motyw kwiatów jest jednak ważny tutaj. Bardzo ważny. Ja przyznam szczerze, że to była burza mózgów y, ludzi, którzy pracowali również pod przy tym albumie od strony graficznej, od strony wizualnej i Maja Grynko, która jest odpowiedzialna za grafikę yy, przez dolna dziewczyna z Poznania. Yy, ona wczytała się wcześniej w teksty, posłuchała muzyki. Ja jej niczego nie chciałem na, narzucać. Ciekaw mhm. byłem, jak odbierze moją muzykę. I ona powiedziała mi, że poczuła się jak na łące pełnej kwiatów, gdy słuchała tych kompozycji. mówię słusznie i bardzo dobrze, bo ta muzyka jest delikatna jak kwiaty, ale ma swój charakter. Mhm. A kwiaty są bardzo charakterystyczne i uważam, że każda z tych piosenek ma swój zapach, jak każdy kwiat. Kwiat i w ogóle pobudza zmysły, więc ta oprawa graficzna idealnie pasowała. Zresztą ja lubię naturę bardzo i u mnie w domu zawsze są kwiaty, więc teraz no na bogato. na to wszystko. Na bogato, mm -hmm. tak. Powiedziałeś o, o, o tych zmysłach, ta płyta jest pełna właśnie zmysłów, emocji. Ona nas tak yy, no nie chcę powiedzieć górnolotnie, że otula, ale w jakiś sposób tak, takimi i dźwiękami, które mają swój charakter, mm -hmm. jak podkreśliłeś, ale też przede wszystkim lirycznie. Ona jest taka eteryczna, to znaczy czuć już na tym albumie, że ty absolutnie wiesz, po co idziesz, że idziesz po swoje. I bardzo ci dziękuję za te słowa, bo yy, tak bym chciał, żeby ten mm -hmm. album był odbierany i różne wiadomości dostaję od fanów, od odbiorców mm -hmm. i tych nowych osób, które dopiero poznały mnie poprzez tysiące mm -hmm. chwil, a nie wiosnę i piszą o tym, że ten album jest bardzo taki koncepcyjny, że on jest ułożony. Ja pamiętam, jak mój brat zadzwonił do mnie, jak dostał przed premierą w ogóle płytę. Mm -hmm. Zadzwonił i powiedział, teraz to ja skumałem ten album. Wiesz, jak wychodziły single, to to były jakieś takie wycinki z gazet. Mm -hmm. A nagle dostałem całą książkę i zrozumiałem treść i kolejność tych piosenek, że jednak układa się to w całość. I ja też mam takie poczucie, że ten album otula, że daje trochę otuchy, takiej nadziei, wdzięczności, że nie jest agresywny. Jesteśmy bardzo przebodźcowani mhm. obecną sytuacją w ogóle na świecie, wszystkim dookoła. Pędzimy w tym świecie. Mhm. A ja mam nadzieję, że te 30 i parę minut będą takim hamulcem, że pozwolą się zatrzymać. Mhm. No to jest... Y to jest tak, jeśli chodzi o twoją basówkę, że ja chciałbym powiedzieć, że czuć, że to jest płyta basisty, ale no nie dlatego, super. że się, że się y, popisujesz tu jakąś ekwilibrystyką, że grasz już jakiś nie, niemożliwy dźwięk, że fruwasz na tym gryfie. Nie, to są czasem bardzo proste zagrywki, gruwy, które od razu pozwalają dostrzec, że, że, że to basu się bierze. Chociaż grasz tutaj na wielu instrumentach. Gram na wielu instrumentach, ale większość piosenek zaczęło się od gitary, od basowej. gitary basowej. No i Siad, to czuć. Siadałem Pisałem sobie linię basu i później myślałem nad konstrukcją całego utworu. Faktycznie te linie basu są charakterystyczne, co często podkreślają też moi znajomi hmm. basiści, którzy dzwonią do mnie i mówią, że no fajne, ciekawe te linie, takie hmm. niesztampowe, inne... Zauważ, ja od lat mówię to, że jestem wielkim fanem Paula McCartney'ego stylu gry tak. na gitarze basowej i on od początku nawet w Beatlesach, gdzie mieliśmy często instrumenty rozłożone na lewo i prawo albo po prostu były w mono, ale ten bas zawsze był w środku. Tak. Jak on pojawiał się nawet z trzema dźwiękami, to była ta charakterystyczna gitara basowa. Ja fikołków to się nagrałem na gitarze basowej grając w Quidam. Nabiegałem się po tym gryfie od lewej do prawej i z powrotem. A teraz jestem piosenkowym artystą. Ale wiesz, Makarty już kończąc ten wątek też potrafił ten bas. Właściwie ten bas był cały czas na nerwie w niektórych piosenkach. Na tak zwanym nerwie, jak ja to Be, mówię. To faktyc. znaczy, że to nie było takie punktowe granie jak truba duży, pum, pum, tak. pum, pum, pum, pum, Tylko tam był cały czas ten bas mhm. obecny. Nawet w tych prostych piosenkach u ciebie te linie też takie są właśnie. I zauważ, że często linie w ogóle wokalu bazują na linii gitary basowej. Mhm. Że jednak ta basówka niesie już piosenkę i zabiera ze sobą wokal. I dlaczego mówię, że najpierw gitara basowa, bo najpierw powstawały basówki, a później linie wokalu. Nie zdarzyło mi się napisać piosenkę od linii melodycznej wokalu, mm -hmm. tylko od jakiegoś instrumentu, a przede wszystkim od, od gitary basowej. I dlatego też wymienię, że było to wsparcie od Pauliny, od panelów przy no właśnie konstruowaniu tych linii melodyjnych, melodycznych już, tak? tak przy samej piosence. Bo jak ja nagrałem demówki, miałem nagrane piosenki. Napisane teksty po swojemu zaśpiewałem, mhm. <laughs> mając linię melodyczną w, w swojej głowie, wysyłałem Paulinie i Paulina dopiero to ubierała, wiesz, swoim mhm. wokalem, swoją energią, swoją charyzmą yy, i, i takim klimatem, który ona posiada. Więc no tak, ogromna zasługa też Pauliny, że ubrała tak w melodię te utwory. Damian, zagramy w samym środku, a za chwilę opowiesz o tym, dobra? Z przyjemnością. Damian Sikorski z nami w Muzycznej Jedynce. Program pierwszy Polskiego Radia. W samym środku jedna z moich ulubionych piosenek z tego albumu. Twoje... Moja również. Tak? Moja również. Ujęła mnie od pierwszego usłyszenia, muszę Osta ci powiedzieć. Ostatnia piosenka, którą napisałem na ten o. album. Tak. Pamiętam dzień, kiedy przyjechałem do studia i wbijałem ostatnią basówkę, ostatnie instrumenty. Moment, gdy pisałem tę kompozycję yy, w swoim studiu domowym. Lubię ten utwór, bardzo kojarzy mi się też z moim domem, bo w, w słowach, które śpiewa Paulina, m, które napisałem jest równowaga to moje wszystko, mm. a moja równowaga to mój dom. Mm -hmm. Tak, piękne słowa, i to, to rzeczywiście jest jedna z tych piosenek, które moim zdaniem definiują ten krążek. No właśnie o tym otulaniu, o którym mówiliśmy, o, o pewnym balansie, o tym, że o tym jest też dziękuję, które zagramy, o, o tym, żeby dostrzegać te rzeczy. Ja wiem, że to jest trywialne, i niektórzy mogliby sobie powiedzieć, że, że po co takie piosenki, skoro to wszystko wiemy. Wiemy, a mimo to tego nie robimy. Nie no jesteśmy właśnie. wdzięczni, nie zauważamy. Tak. I o samym tym w środku, jest. nie za daleko, nie za blisko. Tak. Tam, gdzie cisza gra jak bliskość. No i to, to jest w sumie takie moje, bardzo życiowe. Mhm. Jak cały ten album. Ja zabieram słuchacza od podziemnej Odysei, mhm. od pierwszej piosenki. Zabieram słuchacza, łapię go za rękę i idę moimi drogami. Zabieram go do mojej codzienności, podziemnej mhm. Odysei, czyli metra. Tam napisałem ten utwór. Yy, i, I przeprowadzam przez różne etapy, tak jak i pastelowa. Bardzo fajne miejsce mojego życia, bo Pastelowa to też taki punkt na mapie wakacji czyli Mrzeżyno mhm. i tam jest miejsce, które nazywa się Pastelowe, gdzie od lat jeździmy z rodziną, obserwujemy jak w ogóle dzieciaki rosną, mhm. super się bawimy, fajny klip nagraliśmy na Sycylii. No czyli właśnie, taki... tu z jednej strony Polskie Morze, ale klip na Sycylii. Klip na Sycylii akurat, ale to pastelowe niebo, które jest nad nami może być w różnych miejscach. Świetna okazja się zdarzyła, że mieliśmy spontaniczny, fajny wyjazd rodzinny, tam powstał klip. Pastelowa w Mrzeżynie to jest... Y to jest taki punkt na mapie, ale cała piosenka tyczy się po prostu fajnych dni wspólnie spędzonych. Kto jest pierwszym odbiorcą twojej muzyki? Wspomniałeś o bracie, któremu zaprezentowałeś ten album. Przyznaję, ja też niektóre piosenki słyszę nieco wcześniej niż inni. Ty ale ale <laughs> za co ci dziękuję, ale komu pokazujesz pierwszemu te piosenki? Wiesz co? No chyba moim domownikom, bo jednak w domu powstają te mm -hmm. kompozycje i często grając, no to żona, siłą rzeczy. żona wchodzi do pokoju, tam podsłuchuje, nie wiem, wybierając coś z szafy. No Antek, mój syn, mm -hmm. który jak widzi tylko, że ja wchodzę do studia i pracuję, to on biegnie za mną mm -hmm. i on bardzo chce uczestniczyć w tych nagraniach i interesuje go ten świat instrumentów muzyki. Pierwszy recenzent moich kompozycji. I naprawdę dzieciaki są mega szczere. Mm -hmm. Ja widzę, co mu się podoba, a, a co, co nie. nie. za bardzo Na tym albumie te mocniejsze utwory, jak mm -hmm. spokój, mm -hmm. czy utwór Cień, gdzie zaczynają się od takich mocniejszych z tych rifów, tak. To jest woda na młędy. Tak, tak, a to delikat nie niespecjalnie. On sobie do nich tańczy, on sobie je nuci również, ale coraz bardziej widzę, że podoba mu się muzyka bardziej gitarowa. <śmiech> Więc tak, no to rodzina na pewno jest, są takimi pierwszymi recenzentami. Mm -hmm. Tak jak mówisz, między innymi spotykamy się na korytarzu radiowym, ja mam jakieś dymówki nagrane, nieraz puszczają ci już z tak. telefonu, i pokazywałem, że wiesz, to jest taka moja wewnętrzna też podjarka, że już mm. robię coś nowego. Mm. E, no więc bliskie mi osoby, a później e, producent, w tym przypadku Szymon Pałys, no i w, mm, Paulina. I twoi współpracownicy. Tak, i Paulina, i Michał Kowalonek. To również Michała s, mniej oni... na tej płycie niż na debiucie. Tak, wiesz dlaczego? Bo... Ja chciałem stworzyć taką opowieść zaśpiewaną jednym głosem i padło na y, Paulinę, z czego bardzo się cieszę, ale koncertowo to zupełnie troszeczkę inaczej brzmi, bo Michał śpiewa w każdym utworze, mm -hmm. wspomaga Paulinę, no, także w tych utworach, w którym y, zaśpiewał y, z tego krążka i y on dodaje też charakteru takiego y, koncertowego. Jest mniej Michała na tym albumie, ale Michał jest w stałym układzie koncertowym. 71 151. Hasło płyta i państwa dane adresowe. To jest nasza płyta tygodnia. Cieszę się, że, że wpadłeś, bo to zawsze jest yy, tak, jak powiedział kiedyś mi tutaj Grzegorz Turna, że w sumie no ja o tej płycie wiem najlepiej i najwięcej. <śmiech> to I faktycznie wytwórcy wiecie o naszych płytach tygodnia brazy, najwięcej. To obrazy wszystkie w głowie. Ale jeszcze dzisiaj niespodzianka, bo album jest płytą tygodnia. Hmm. A tak. dzisiejszego dnia, drodzy państwo, do zgarnięcia jest winyl. Tak jest, przepiękny winyl i ta okładka zdecydowanie zyskuje w takim formacie, więc też 71-151 to hasło niech będzie, jakie hasło? Kwiaty. Kwiaty, oczywiście. Hasło kwiaty, proszę Państwa, i wyścig po ten winyl, e, tysiące chwil, nowa płyta Damiana Sikorskiego jego projektu. Powiedz o koncertach, bo wspomniałeś o wersjach koncertowych, będzie ich trochę. Tak, wyruszamy w trasę koncertową, zaczynamy 12 kwietnia w Pszczynie, później będzie Warszawa, będzie Opole, będzie Rzeszów, będzie znowu w Warszawa. Mm -hmm. y, mogę powiedzieć, że w Warszawie zagramy jeszcze raz 16 maja. Gdzie, co i jak to jest na razie niespodzianka. Oficjalnie ogłosimy. Będzie to duży koncert otwarty dla każdego. Mm. Noc Muzeów, mhm. tutaj kolejna mhm. podpowiedź, będziemy ogłaszali. Niebawem dojdą kolejne miasta, ogłosimy jeszcze dodatkowych siedem miast. Na tym chwili jest ogłoszonych pięć, a w muzycznej jedynce powiedziałem sześciu. Ale to nie jest ale obiecaj, że choćby na krótko, ale wpadniesz jeszcze i zaprosisz na ten koncert w maju, bo to będzie rzeczywiście wyjątkowa rzecz. Wyjątkowa rzecz, oczywiście wpadnę i myślę, że z Państwem również się spotkam. Serdecznie zapraszam. Nie wiem, czy odbyliśmy tę rozmowę w ciągu tysiąca chwil, ale za tę chwilę Ci dziękuję i za płytę, Damien za to, że nas odwiedziłeś to i ja oczywiście dziękuję. polecamy ten album Tygodnia. Bardzo dziękuję. Damian. Muzyczna jedynka od początku z moją twórczością, więc bardzo się cieszę. No niech ten album Państwa otuli, tak jak powiedział Marcin Kusy. To na koniec dziękuję. I ja Tobie dziękuję, Damien ja Dziękuję. Dziękuję za świat. Ze snu, za krople deszczu tańczące wśród pól Za wiatr co opowiada historię drzew Za zapach lata i ziemi śpiew Czasem nie widzę co wokół mnie lśni A świat wciąż daje tysiące swych dni Wystarczy spojrzeć, wystarczy chcieć By w każdej chwili odnaleźć sen Dziękuję Drzewa, co szepczą do gwiazd Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas Za łąki pachnące, za błękitny czas Dzięki za wszystko, co życie tak piękne ma Czasem nie widzę co wokół mnie śni, A świat wciąż daje tysiące swych dni Wystarczy spojrzeć, wystarczy chcieć By w każdej chwili odnaleźć sens Ok, czasem Zapomnę spojrzeć wokół, czasem oślepia mnie ekran Czasem chociaż na moment zwolnie chłonę to co z powietrza Potem ledwo mrugnę i zmienię łąkę w projekt nowego osiedla A ja w tamtych drzewach chowałem cząstkę tego w kogo się zmieniam Także dzięki Dziękuję. I Damian Sikorski, projekt Ta Płyta to nasza Płyta Tygodnia. Przypomnę, 71 151 hasło Płyta i Państwa dane adresowe. A ja mam jeszcze jedną premierę, za to jaką, proszę Państwa, Paul McCartney. Cały czas aktywny, cały czas w wybornej formie. I proszę tylko posłuchać, jakie cudeńko udało mu się stworzyć. To jest jednocześnie zapowiedź nowej płyty muzyka premiera w maju. Days We Left Behind. Days. Nothing comes to mind No one can erase To, co za nami, czyli Days We Left Behind, dni, które zostawiamy gdzieś w tyle Paul McCartney, nowa płyta w maju. Szczegóły także niebawem na antenie programu pierwszego. Uważam, że to jest niesłychane wydarzenie, światowe wydarzenie, kiedy taki muzyk, muzyk takiego formatu wydaje nową płytę. Proszę Państwa, już teraz pragnę zaprosić na nasze spotkania świąteczne, muzyczne, na pewno Maria Szobowska i Kamil Wicik i spotkanie z dwiema wyjątkowymi wokalistkami i osobowościami polskiej sceny, czyli Kasią Lins i Krystalą Prońko. Ja z kolei zapraszam na, do posłuchania rozmów z twórcami operującymi słowem ale także poniekąd muzyką. Mikołaj Korzyński będzie z nami. Mikołaj oczywiście scenarzysta wybornych przebojów filmowych, czyli Chłopaki nie płaczą i Poranka Kojota, ale prywatnie syn Andrzeja Korzyńskiego, zmarłego przed czterema laty. Wspaniałego kompozytora muzyki filmowej, nie tylko filmowej, bo i przecież szereg przebojów dla polskich, Gwiazd, Akademia Pana Kleksa, Franek Kimono. No i Mikołaj jest swego rodzaju kustoszem dorobku, Andrzeja Korzyńskiego. Porozmawiamy i to będzie pierwsza taka publiczna rozmowa Mikołaja, który bardzo rzadko daje się namówić, więc tym bardziej Państwa zapraszam po 16 już w najbliższy ten świąteczny poniedziałek. radio. Jedynka. Skleić co rozdarte szyć mariański rów. Jeśli co dzień głębszy jest Kochaj mnie tak Jakbym to ja był to. jeden kosmos jedna jest miłość póki trwa podzielone nie ma siły kłótnia rodzi gniew gniew pożera dzieci swe Wapij Perfect, Łukasz Drapała, Mikołaj Korzyński będzie z nami, już zapowiadałem to spotkanie, ale będzie z nami także w święta Jacek Cygan. Także bardzo piękna rozmowa o jego fascynacjach, nie tylko operowaniu słowem, ale też fascynacjach kulturą włoską gettę, no i wiele, wiele innych jeszcze wątków, również o współpracach z tymi największymi, jeśli chodzi o polską scenę. Polecam Państwu po 16. początek, w najbliższy poniedziałek. Marcin Kusy, kłaniam się już Państwu, życząc pięknych świąt, spokojnych, ale i radosnych oczywiście. Do usłyszenia w tych audycjach świątecznych, a na koniec jeszcze Andrzej Dąbrowski i jego nowa propozycja. Andrzej Dąbrowski, legenda, kolejna legenda, która jest zaprzyjaźniona z programem pierwszym i z przyjemnością Prezentujemy tę jego nowość, do usłyszenia. Polskie radio Jedynka. Wśród codziennych zwykłych dni każdą z danych nam chwil.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 Siejmy dziś przyniosą dobre dni, bo choć życie to jest dar, to niełatwo wygonieść. Otwórz oczy i rozejrzyj się, ile warto dajesz.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 Wiedziałam, że trzeba bardzo swojego pilnować i swoich granic i no, zaznaczać siebie. Wywiad Rzeka. W niedzielę po 21 w Jedynce. Serdecznie zapraszam Remigiusz Grzela. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 Radio kierowców. Maciej Sampolski, zapraszam. Na pomorskim odcinku trasy ekspresowej nr 7, między węzłami Gdynia Porta, Gdynia Wielki Kack, mamy nowe utrudnienia. Na piątym kilometrze zderzyły się trzy samochody osobowe i wobec tego zablokowany jest jeden pas w stronę Łodzi. Na S7, ale między Zamieniem a Lesznowolą na Mazowszu są kolejne drogowe utrudnienia. Tutaj z kolei zderzyły się dwa auto osobowe, a nieprzejezdny jest lewy pas w stronę Krakowa. To konkretnie na piątym kilometrze tej drogi. Mamy też informacje od państwa. No to mamy świeże utrudnienie, Krzysiek z Krakowa, wjazd do Głogowa, droga 329 przed samym Głogowem. Chyba to była czołówka. No i na razie wahadełko. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy za informację z trasy i przenosimy się w okolice Świecka. Chociaż te okolice to jest dużo powiedziane, bo mamy tutaj korek po niemieckiej stronie w kierunku polskiej granicy. I ten korek, uwaga, ma nadal ponad 25 km. Stanowczo odradzamy wobec tego państwu podróż tą trasą i sugerujemy przejazd innymi, mniej uczęszczanymi trasami w kierunku naszego kraju. A trzeba tu dodać, że korek mamy też w Jędrzyk Mniej więcej na 10 km i to również w stronę granicy z Polską. Dużo mniejsze są za to spowolnienia w stronę Olszyny i Kołbaskowa. To również trasy wjazdowe do naszego kraju. 22, 513 i 4 jedynki. Przypominamy nasz drogowy numer.